tych domów tutaj, jak tak sobie idę, to drewniany siding ma. Tak to chyba trzeba nazwać. Konstrukcje oczywiście też w środku prawdopodobnie są drewniane i część betonowa, ale one wszystkie. Przy czym, różnią się często między sobą. Część, w tej takiej części właśnie rezydencjonalnej tych domów jest duża z piętrem, albo przynajmniej wysoki parter i jakieś takie zabudowane poddasze. Część natomiast to są domy takie, że jakby malutkie, oczywiście takie niewielkie. Zaraz po wojnie e, był taki zwyczaj, że komun budowało ludziom domy małe takie, żeby tam mieli tylko gdzie mieszkać, łeb przyłożyć, zagotować, coś dzieci położyć. A Podatki, które ludzie płacili od, od pracy nie szły do państwa, tylko szły właśnie na spłatę tego domu. I dzięki temu wszyscy mieli gdzie mieszkać. To był taki jakiś okres, gdzie, gdzie to zapotrzebowanie na budownictwo było duże. Więc Szwedzi trochę inaczej niż my inwestowali właśnie w małe budownictwo jednorodzinne, niekoniecznie rezydencjonalne, ale, ale w takie domeczki. One wszystkie były drewniane, ładne. Do tego kawałeczek ziemi, dosłownie kawałeczek, dlatego że te posesje są najróżniejsze. Tak jak przyglądam się temu, co u nas powiedzmy się dzieje, tak jak budowano w latach 60. To był dom i kawałek ziemi, taki tam przynajmniej no, z 800 metrów. Dobrze by było, jakby był, a no, a 600 to najmarniej. A teraz często jest tak, że na małej działce rozsiada się dom, który zajmuje prawie wszystko. To według mnie nie jest mądre. Szwedzi robią to inaczej, Szwedzi robią to lepiej, bo Szwedzi budują te domki małe. Szwedzi nie myślą o tym, że będzie w tym domu mieszkały trzy pokolenia. Oni ten dom sprzedadzą i się wyprowadzą. Dzieci wyprowadzą się z domu stosunkowo wcześnie i będzie po wszystkim. Ale tak abstrahując trochę od dyskusji o architekturze, jestem teraz w ciekawym miejscu. Ulica, na której mieszka moja babka, nazywała się zawsze Sjellwegen. I podzielona jest na dwie części. Dolną, niższą, nedrę, Sjellwegen i górną, wyższą. Jest to związane z tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że tu wszędzie są skały. To jest teren taki bardzo pofałdowany Ulica dochodzi w pewnym momencie do skalnego uskoku, takiego przez który nie dałoby się jej przeprowadzić. Miejsce, gdzie stoję, to jest już nachylenie końcówki asfaltu, która może prawdopodobnie służyć za podjazd, lekko licząc jakieś 35 stopni albo lepiej. No to jeżdżenie w takich warunkach trudne. Tam przede mną skały na tych skałach. Zabudowany fragment betonowego murku oporowego obok dom stojący na zboczu z bardzo wysokim parterem, a prawdopodobnie z tyłu, cóż, z pierwszego piętra są po prostu schodki na ogród. Tu piękne jest też to, w jaki sposób oni zagospodarowują się na tych zboczach, na tych terenach, budując domy po prostu kilkupoziomowe. I te małe, i te duże, najróżniejsze stoją pośród kamieni, stoją na tych skałach. Skały są wszędzie. Skały są absolutnie wszędzie. Przede mną na przykład jest dom, który stoi na wysokości. Ogród ogrodzony jest w zasadzie odgraniczony takim cyklopowym murem oporowym. Na niego nasypano ziemię, a niżej jest tamte 3 metry muru, taki uskok. Poniżej tego jest teren, który cholera wie do kogo należy, bo Ciągnie się przez dwie posesje, przez tą z murem. U jego podnóża jest drugi, mniejszy, metrowy mur cyklopowy, a dalej kawałek parkingu. I tak wygląda tutaj wszystko, co jest zabudowane. Gdzieś tam wchodzi w tą przyrodę, łączy się e, ci ludzie między sobą jakoś tak egzystują. Tak to tutaj wygląda. To jest taka architektura bardzo urokliwa, bo wszystkie te domy my, cóż, jesteśmy przyzwyczajeni albo do rzeczy obecnie udziwnionych, albo do takich starych pudeł. No tak ludzie budowali, jak było można tutaj każda ta bryła, nawet te małe, takie bardziej prostokątne domki. Mają zawsze dwuspadowe dachy, okna wypuszczone z dachu. Mnóstwo jest takich dodatkowych elementów przybudówek, ganeczków, balkoniki bądź tarasiki znajdujące się nad gankami. Jakieś takie dodatkowe czasami naprawdę bardzo duże werandy, które potrafią stanowić połowę bryły, małe okienka osadzone w dachu i z boków. Jest to wszystko takie malownicze. Jest to taki, gdzieś tam królują oczywiście też nadal takie bardziej e, stare powiedzmy w stylu dwuspadowe, ale łamane dachy, przypominające to, co można zobaczyć czasem na takich filmowych, hamiszowskich oborach. Jest to, jest to architektura taka, która przy całej swojej funkcjonalności i użyteczności stara się też być po prostu ładna. Coś, co jest oczywiście fajne, piękne ale nie zawsze aż tak oczywiste zobaczcie, że ja sapię, ale cóż, kondycja już nie ta, a że idę teraz ulicą górską Bergsvegien która zgodnie z nazwą prowadzi pod górę i to wierzcie mi wysoko i ostro pod górę to też i się zadyszałem w takich chwilach jak ta, w zasadzie, dochodzę do wniosku, że podcast jako forma nie zawsze jest już wystarczający na moje potrzeby. Że może dobrze by było jednak filmować coś, kręcić, żeby jednak coś temu słuchaczowi więcej oprócz tego surowego opisu pokazać, żeby słuchacza przedzierzgnąć w O, Dawno nie chodziłem po takim terenie. Muszę przyznać, że tak jak zdarza mi się chodzić, spacerować, łazić, to jednak równina mazowiecka pod tym względem jest terenem dla mnie dużo bardziej przyjaznym całkiem inaczej idzie się po lesie chojnowskim albo wręcz nawet jedzie rowerem po nadwichlanym wale przeciwpowodziowym a całkiem inaczej wspina się na stromą drogę na stromą ulicę Szewedolen Tak to Chyba pora, żeby przestać zaniedbywać codzienne jeżdżenie na rolkach, bo może się okazać, że za chwilę będzie jeszcze tylko gorzej. Dzisiaj dla odmiany poszedłem na południe. Od północy miasteczko ogranicza rzeka Sewon, a od południa grań, która oddziela Komun partille od miasta Göteborg. Kiedy wejdzie się na grań, to z jej skraju widać już leżący na północy miasta Ostra Siukhuset, A w zasadzie nie na północy, tylko na bardziej wschodzie. Stąd też jego nazwa, czyli Szpital Wschodni Ostra Siukhuset I do tego właśnie miejsca nagrań do lasu. Postanowiłem się wybrać i zabrać was ze sobą. Ale na razie niestety biedny i umęczony. Może dlatego, że świeżo po obiedzie brnę pod górę małymi malowniczymi y, uliczkami miasteczka Sevedolen. No, proszę bardzo, teraz doszedłem do Yvresjellwegen, czyli górnej źródlanej. Chwila wytchnienia, bo schodzę w dół. Przede mną widok na północ. Widok w kierunku szlaku kolejowego. Autostrady stąd nie widać, bo za nie ma domy. Natomiast torowisko i znajdujące się za nim fabryki Babka mówiła zawsze na ten teren industrii, czyli to jest teren przemysłowy. Widać dobrze. Dalej masyw, który wznosi się na północ od Partille. Dosyć spore góry, na których podobno ludzie się spinają. Można ich w dobrą pogodę obserwować z balkonu w domu babki. Widać tam też już za krawędzią masywu Wiatrak elektrowni wiatrowej oraz daleko w głębi bloki osiedla wielorodzinnego. Tymczasem ja mijam tu domy. Tak jak mówiłem, bardzo ogromna trampolina dla dzieciarni, ale taka duża. Mam wrażenie, że oni tu sprzedaży nie mają małych i średnich, tylko duże i bardzo duże oraz. Zobaczyłem właśnie pierwszego człowieka, odkąd wyszedłem z domu. Jest to kraj, gdzie ludzi jest mniej niż u nas. Kiedy przyjechałem tu pierwszy raz w latach 80., -tych, to tych ludzi to było z 6, z 8 milionów. Więc, w ogóle, biorąc pod uwagę fakt, że Szwecja ma większe terytorium niż Polska, to kraj zdawał się być bezludny. Może dlatego, że tak naprawdę ludność Szwecji koncentruje się w miastach sporadycznie gdzieś pojedyncze rozrzucone dalej od cywilizacji farmy, ale tak kiedy czy to z Karlskrony jechaliśmy autostradą czy też od strony Malmę, to drogi te przebiegają przez dzicz, po prostu przez wielkie, puste obszary przez puszcze, nie chodzi nawet o to, że autostrady, tak kto to jest całkiem rozsądnie, biegną przez puste tereny i omijają miasta. Bo tych zjazdów na miasto było na tych autostradach bardzo mało. Gdzieś po drodze shopping, gdzieś po drodze coś tam jeszcze i potem już pyk Geteborg i jesteśmy na miejscu. Przede mną och, droga, którą chciałem przejść akurat frują na niej na wierzchnie. Rzeczywiście jest to dobry pomysł, bo wprawdzie, kiedy jako dzieciak przyjechałem tu pierwszy raz, zachwyciło mnie to, że tu wszędzie na tym Osiedlu jest asfalt. Wszystkie drogi były utwardzone. Ja byłem dróg, dróg na moim osiegu, gdzie po prostu leżała bita ziemia. Raz na jakiś czas sąsiedzi zrzucali się, zamawiali wywrotkę tak zwanego resiu, bądź lesiu, w zależności od tego jak kto z ludzi tam na to mówił. I towar ten wysypywany był na ulicę, a następnie zbiorowo, huralnie rozgrabiany. On był taki trochę sztywniejszy, z jakimś takim drobnym żwirkiem, w każdym razie bardziej spoisty i to zapewniało na wierzchni jako takie trzymanie. Tu wszystko było wyasfaltowane. Teraz oczywiście, kiedy patrzę na ten asfalt, no to jest on w opłakanym stanie. Nosi ślady wymiany instalacji. Na ulicy jest spękany, jest e, spracowany, ale ciekawostką jest to, że nie ma w nim dziur. Asfalt może być złożony z poszczególnych ład może mieć pęknięcia różnego typu poprzeczne i podłużne i tak dalej ale nie ma w nim plagi polskich dróg, czyli dziur w które po prostu się wpada to ciekawe muszą tu stosować jednak trochę inne materiały z pewnością gdzieś tam klimat który Szwecji jest dużo ostrzejszy niż w Polsce, wymaga innego podejścia do techniki budowlanej. Prawdopodobnie ze względu na dużo ostrzejsze zimy, e, materiały tu użyte są inne, są bardziej dostosowane do warunków. Pamiętam, że zawsze zwracałem uwagę na to, że na przykład na drogach szybkiego ruchu ten asfalt był prawie biały, tak jakby dosypywano do niego więcej kruszywa, a, a mniej spoiwa, jakby był twardszy. Tutaj też pierwszy raz, wiele lat temu, natrafiłem na asfalt w kolorze czerwonym, który był w ogóle wtedy rzeczą dla mnie ewementową, dziwną. O, proszę niespodzianka, drugi raz już ujrzałem ludzi starsze małżeństwo rozmawiające przed domem na jakiś temat. Z tym swoim pięknym, śpiewnym językiem. Dlatego, że szwedzki, a szwedzki ma akcent melodyczny. Jest to język taki, no, śpiewny to jest najlepsze określenie na jego temat. Oni mówią tak jakby melorecytowali, tak jakby coś nucili. Tymczasem ja idę pod górę coraz wyżej i nie mogę się dostać do tego całego lasu za chwilę okaże się, że chyba poszedłem w złą stronę a tymczasem przede mną dom naprawdę przepiękny na ogromnej skale na trzech betonowych żebrach wielki taras dalej piętro nad tym takim podwyższonym parterem i skośny dach. A u stóp domu stoi oczywiście, cóż, szkielet trampoliny. Tym razem cała. Zanurzam się więc teraz w las. Pozwolę sobie przejść przez czyjąś posesję. Tutaj troszeczkę inaczej się na to patrzy. My gdzieś tam nasze posesje grodzimy dwumetrową siatką, parkanem, czymś oni stawiają raczej na ogrodzenia symboliczne takie wskazujące gdzie czyja posesja się rozciąga. Zdarzało mi się kiedy byłem młodszy wędrować częściej przez cudze ogrody. I teraz jestem już na terenie komun Jetybori. Przeszedłem przez niski cyklopowy murek. Niski bo Sięgający maksymalnie do pół metra, w większości przypadków niższy, częściowo zwalony. Jest to linia graniczna między jednostkami administracyjnymi. Zanurzyłem się w las po stronie Göteborga. Las taki, trzeba przyznać, dosyć dziki. O tyle jeszcze trudno, że jest tu wprawdzie ścieżka, ale strasznie śliska i wilgotna, bo... Całą noc i poranek padał z przerwami deszcz. Inną sprawą jest, że byłem tutaj już wczoraj, podejmując pierwszą próbę nagrania tego odcinka, która spełzła na niczym. I w ogóle tereny te są dosyć wilgotne. Ze skał w wielu miejscach sączyła się po prostu woda. I ciekła w dół siąkając w mech. No i jestem na skale, na krawędzi. Przede mną wspomniany Ostra Siukhuset. Mógłbym zejść w dół, bo tam są skały, ale po drodze rumosz połamanych, ściętych, chyba jak sądzę, drzew, bo zwalone są na jedno miejsce, a na okolicznych, rosnących nadal drzewach, widać ślady cięć. Będę musiał więc wybrać jakąś inną drogę. Po lesie ganiają się drozdy o charakterystycznym ubarwieniu, umaszczeniu, upierzeniu. Jak to się mówi w przypadku ptaków do diabła? A ja spróbuję ominąć zabagniony fragment poszycia i dostać się na skałę wyżej. Być może zmuszony będę zaraz do odwrotu, bo nie wiem, czy jest tam ścieżka i czy ona w ogóle dokądkolwiek prowadzi. A ja też, cóż, przyjechałem tu na krótko, a w dodatku loty tanimi liniami nie zachęcają do zabierania dużego bagażu, więc jestem tylko wyposażony w cichobiegi, które jako buty do wspinaczki niekoniecznie dobrze się sprawdzają. Na szczęście nie jest to spinaczka górska, a po prostu łażenie po wyjątkowo dużych kamieniach. Rzecz przepiękna, las, taki las przez jaki mogliby podążać członkowie drużyny Pierścienia. Niedaleko mnie domy, cały czas domy i Niespodzianka. W samym środku tego miejsca, z daleka, z prawej strony, od południa słyszę szum uliczny. W głębi widzę dom i naturalny uskok. Skały wznoszące się na jakieś 2 metry, a miejsce, w którym jestem, to takie obniżenie. Na środku, obok ścieżki, Wielka sosna, a na sośnie tej domek na drzewie. I to taki porządny, z przytupem, z trójkątną platformą. Dalej dużo większy, wypuszczony dach. Chociaż domek sprawia obecnie wrażenie nieco zaniedbanego. Deski są poszarzałe, części z nich brakuje. Nie ma też żadnego sposobu wejścia poza wdrapywaniem się na drzewo czego sobie oszczędzę, bo z podpiętym dyktafonem i z aparatem w ręku może to być rzecz karkołomna. Chociaż niewątpliwie wejście tam byłoby ciekawe. Pozostanę tylko przy dokumentacji fotograficznej całego obiektu. Z pewnością dzieciarnia, która zbudowała bądź namówiła rodziców na zbudowanie tego domku i bawiła się tutaj, musiała mieć mnóstwo frajdy. Chodzę coraz wyżej, powoli skały zaczynają wypiętrzać się ponad wierzchołki drzew. Tymczasem cały czas jest tu mokro i częściowo jest to woda z ostatnich deszczów, a częściowo nadal jest to jakiś naturalny ciek, który ciurka sobie między kamieniami. Nie są to prawdziwe źródła, ale po prostu woda, która gdzieś tam z pomiędzy skał się Sączy a tymczasem przede mną obiekt, do którego kierowałem się od samego początku czyli stacja przekaźnikowa telekomunikacyjna stacja przekaźnikowa baraczek z, ze sporym masztem, ludzie tu bywają bo widzę ślady ich bytności nie tylko ślady ogniska i spalonego drewna, ale niestety także śmieci. Puste pudełko po jakichś mentolowych kamelach z napnisem Rückning Dudar, czyli palenie zabija. Napis, który pierwszy raz zobaczyłem kilkanaście lat temu na promie do Kalskrony na pudełku, zrobił na mnie wtedy ogromne wrażenie, bo myślałem, że Wow! Potem w Polsce wprowadzono napisy palenie zabijaj", to przestało być takie wow. Widzę też kilka niedopałków i jedną na szczęście tylko pustą plastikową butelkę. Szkoda, bo Szwecja zawsze mnie osobiście wydawała się i uznawana była przez wielu za kraj bardzo czysty. Z upływem lat przez te trzy dekady moich w niej wizyt okazało się, że stan ten no niestety pogarsza się że z kraju wyjątkowo czystego stała się po prostu krajem stosunkowo mało zaśmieconym. Stoję na skalę. U moich stóp stalowy stworzeń, Gruby kawał pręta. Prawdopodobnie do niego zamocowany był dawniej odciąg, który przytrzymywał maszt. Obecnie kratownicowa konstrukcja stoi samodzielnie. Być może Inżynierowie, którzy ją stworzyli, ufni są w to, że żadne wiatry jej nie zmogą i nie zniszczą. A przede mną panorama Göteborga. Zaraz praktycznie u moich stóp. Wprawdzie jakbym się rzucił, to bym nie doleciał, bo to jednak daleko. Ostra Schuchuset, dalej przedmieścia z zabudową rezydencjonalną i ciąg jednej z głównych ulic. W głębi natomiast... Widać śródmieście, na wprost mnie wieżowce w centrum i słynna wieża widokowa Jetebosz-Tornet, która znajduje się w Lisebergu, jednym z największych lunaparków w Europie, być może największym w Skandynawii. Wieża, z której widać całe miasto. Wjeżdża się na nią i potem platforma, kręci się do koła, Siedzi się tam na krzesełkach, nie biega się wolno, z jakichś względów, ale robi się pełny obrót dookoła i można zobaczyć całe miasto. Dalej widać kolejne budynki, a bardziej na prawo port w Göteborgu. Göteborg jest dużym portem, znajdującym się od strony cieśnin Między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym Więc od zawsze był ważnym miejscem Dla transportu i żeglugi A dodatkowo znajdowały się tam ogromne stocznie Które teraz no, pracują trochę z mniejszym rozmachem Wiadomo też, że żegluga morska Trochę inaczej wygląda teraz niż obecnie Mosty, dźwigi portowe A drugą sprawą Oprócz takiego dosyć dogodnego położenia nad cieśninami było to, że Göteborg leży nad rzeką Gota. Jest to rzeka bardzo długa, duża, e, sięgająca w głąb lądu, więc to tutaj żegluga morska spotykała się z żeglugą śródlądową. Miasto zresztą zawdzięcza swoją nazwę właśnie rzece Gotha, bo nazywa się Göteborg, czyli miasto gród nad Gotą. Jednym z ciekawszych elementów, które widać, jest także budynek kapitanatu nazywany smink, czyli szminka, ze względu na swój kształt i przede wszystkim kolor. Dolne piętra e, tak mniej więcej do dwóch trzecich wysokości są białe, a wyżej jedna część jest ścięta pod kątem, tworząc jakby trójkąt, którego pionowa ściana biegnie równo ze ścianą niższej części. W taki sam sposób ścinane są szminki i górna ta część, właśnie ścięta, pomalowana jest na czerwono, co sprawia, że gdy patrzy się na budynek z boku, ja go widzę tutaj troszeczkę od tyłu, więc to wrażenie jest mniejsze, ale kiedy patrzy się na niego z boku, człowiek ma wrażenie, że patrzy na gigantyczną szminkę. Dalej, kiedy spojrzę w prawo, i w lewo widzę między drzewami kolejne zabudowania i fragment masywu, który widać było o którym wspominałem wcześniej Göteborg to miasto bardzo duże drugie podajże co do wielkości w Szwecji, po Sztokholmie do podobnie dużych miast należy m.in. Malmę Göteborg zresztą jest polskiemu czytelnikowi prasy gatunkowej dobrze znany, ponieważ na jego terenie rozgrywa się akcja całkiem pokaźnej ilości powieści kryminalnych pisanych przez bardzo, jak sądzę, lubianych w Polsce szwedzkich autorów. Rzucam więc ostatnie, miało nie być pożegnań, ale rzucam kolejny raz, być może ostatnie spojrzenie na panoramę grodu nad Gotą, na Tornet na kościoły, masyw szpitala, na port i na szminkę i na zwartą rezydencjonalną zapudowę u podnóży grani, na której się znajduje, a która Dolinę Sewonu oddziela od portu nad Gotą. I zanim popadnę w zbędny i trochę być może nawet przykry sentymentalizm i pozwolę się ogarnąć smutkowi, to wyminę stację przekaźnikową, stojącą na małym, blaszanym baraczku i skieruję się znowu ku północy w stronę miasteczka, z którego się tu wspiąłem. Z nadzieją, że droga powrotna będzie przyjemniejsza, bo przecież tym razem będę szedł w dół. Pozdrawiam Was. Miało być już niby po wszystkim, ale jeszcze ciekawostka. Jestem teraz na Lulkula Wegen, w skrzywaniu w Wegen, a minęła mnie właśnie furgonetka z lodami. Jest to zwykły furgon otwierany z boków, który jeździ po osiedlu z bardzo charakterystycznym głośnym i okropnym kurantem. Kierowca jadąc spojrzał na mnie jakby w oczekiwaniu. Czy machnę ręką, czy będę chciał, aby zatrzymał się i sprzedał mi lody. Jest to jedna z tych rzeczy, które również pamiętam właśnie ze Szwecji. Charakterystyczny dźwięk kurantu lodziarza. Natomiast drugim, równie ciekawym pojazdem, jaki mnie wyminął, jest pojazd poczty. Są to zwykłe furgonetki w stylu jakiegoś Kangu albo Fiat tego typu. Natomiast różnią się od normalnych samochodów tym, że kierownice mają na wzór brytyjski po prawej stronie. Z tego względu, że kierowca takiego pojazdu najzwyczajniej w świecie podjeżdża na chodnik do skrzynki na listy, która zawsze Umieszczona jest przy krawędzi chodnika i po prostu wychylając się przez okno wrzuca Twoją pocztę do skrzynki bez chodzenia, targania, torby i całej reszty. Można, jakby to powiedział Kacper Skoczylas, da się, bo w Szwecji, bądźmy szczerzy, jest mimo e, tych 30 lat różnicy nadal zupełnie inaczej niż w mojej ojczyźnie.